Program drugi jest osiemnasta. Jazzowy Klub Dwójki. Michał Jakubik i Przemek Psikuta, kłaniamy się Państwu. Witamy w naszym dwójkowym klubie. Dziś środa, więc oczywiście jak w każdą środę sięgamy po muzykę, po twórczość, po spuściznę Johna Coltrane'a. Spuściznę, którą zestawiamy w tym cyklu często z innymi mistrzami saksofonu, z płytami, które są takim kontrapunktem do tej naszej Coltrane'owskiej podróży. No i dziś od razu powiem, dziś Coltrane w roku 1962, jak Państwo pamiętają po tych szaleństwach koncertowych w klubie Village Vanguard. Po tej przełomowej rezydencji Coltrane'a i jego fantastycznych współpracowników koncertowa płyta z Village Vanguard, której słuchaliśmy przed tygodniem, przewartościowała w pewnym sensie myślenie o jazzie akustycznym, myślenie o grze na saksofonie tenorowym. Dziś Coltrane studyjny, Kolejny krok na jego drodze i od razu powiem, zestawimy dziś ten studyjny krok Coltrane'a z bardzo ciekawą płytą zapomnianego dosyć saksofonisty Soniego Stita, mistrza saksofonu zarówno altowego jak i tenorowego, co zwracam na to uwagę, nie często się zdarza. Urodzonego w Bostonie niemal 100 lat temu, bo, bo w lutym 1924 roku Sonny Steed odszedł zdecydowanie za wcześnie, zmarł w roku 1982. Dziś powiemy o nim kilka słów no i przede wszystkim posłuchamy jego muzyki, jego muzyki, która powstała tuż po płycie Coltrane'a, o której już za moment czyli Sonny Steed z albumu Now, tak zatytułował swój pierwszy album nagrany dla wytwórni Impulse, w której spędził bardzo niewiele czasu. Nagrał tylko dwie płyty dla, dla wytwórni, w której zadomowił nam się już na dobre John Coltrane. Zatem dziś Sonny Steed i jego klasyczny wspaniały kwartet z Hankiem Jonesem przy fortepianie. No a jeśli idzie o Coltrane'a, to jak e, zawsze otwieramy nasze listy, naszą skrzynkę przemyslaw.psikuta.małpa.polskieradio.pl e, No i sięgamy po album zatytułowany Po Prostu. Coltrane, czyli druga już taka płyta w karierze Johna Coltrane'a. Ta pierwsza to jeszcze były czasy wytwórni Prestige, a dziś mówimy o albumie wydanym przez wytwórnię Impulse, wyprodukowanym przez Boba Tilę w czerwcu 1962 roku. Płyta studyjna przygotowana jak na, e, nawet jak na Coltrane'a bardzo pieczołowicie nagrania z kilku e, sesji rozpiętych pomiędzy, e, pomiędzy kwietniem, 11 kwietnia a końcem czerwca 1962 roku. Album, który pogodził wszystkich krytyków. Można powiedzieć, że po tej płycie mm, Coltrane był często już postrzegany, przedstawiany jako ten największy, jako największy saksofonista tenorowy i co bardzo charakterystyczne, bardzo ciekawe po tych szaleństwach w klubie Village Vanguard, Coltrane powraca właśnie także dzięki tej płycie powraca jeszcze na dłuższy moment do tradycji, do klasyki, bo za chwilę za chwilę spotka się ze swoim mistrzem Duke'em Ellingtonem. Za chwilę nagra swoje najsłynniejsze ballady. To wszystko wydarzy się właśnie na przełomie lat 62-63. Na początek utwór, którym John Coltrane otwiera ten album Out of This World, czyli standard, czyli temat duetu John Mercer, Harold Arlen. Ujęty, jak to u Coltrana wówczas, w, w ramy takiej szeroko rozpiętej, długiej, 14-minutowej formy, czysty kwartet, czysty studyjny kwartet, złoty kwartet Coltrana Elvin Jones, bębny Jimmy Garrison, kontrabas McCoy-Tiner, fortepian i John Coltrane, saksofon tenorowy, tak rozpoczyna się ta płyta. roku 1962. Rudy Van Gelder, jego studio w New Jersey, a w nim kwartet Johna Coltrane'a. I pierwsza strona, pierwszy utwór long playa zatytułowanego po prostu Coltrane. Long playa, który ukazał się pod numerem AS 21. 21. Długo grająca płyta wytwórni Impulse. Out of this world. Standard w ujęciu y, Johna Coltrane'a i jego kwartetu McCoytainer, Jimmy Garrison, Elvin Jones. Kintesencja stylu modalnego, możemy śmiało tak powiedzieć. No i punkt odniesienia dla całej rzeszy saksofonistów, właśnie przede wszystkim tenorowych, choć nie tylko twórców wielkich kwartetów, które przyszły później, jak David Eswer, Joe Lovano, Branford Marsalis i wielu, wielu innych. Ari, który komentuje co tydzień m, nasze podróże z Coltrane'em napisał dziś tak: i pomyśleć, że jeszcze kilkanaście lat wcześniej nie można było wydać płyty z 14-minutowym Utworem. Coltrane słynął z długich, długo rozwijanych improwizacji, zarówno na płytach studyjnych, jak i podczas niegrępujących czasem koncertów. Im więcej słucham yy, Coltrane'a pod tym kątem, myślę, że w tym rozwinięciu, w tym procesie przejawia się piękno jego muzycznych opowieści. Żadna długość utworu nie przeszkadza. Z całą pewnością ten linearny proces trwania, ten, ten, to właśnie granie w procesie długo rozwijanym i to, jak ci muzycy się doskonale czuli, jak oddychali razem, grając na tych długich przestrzeniach, jest naprawdę czymś fascynującym. Proszę Państwa, na chwilę pozostawimy Johna Coltrane'a ale pozostajemy dokładnie w tym samym studiu w Inglewood Cliffs. Z tym, że teraz do tego studia wchodzi nieco inny kwartet, to znaczy zupełnie inny kwartet, choć skrojony dokładnie według tej samej recepty, czyli saksofon, fortepian, kontrabas i bębny. No i tu naszym bohaterem będzie Sony z Tate, urodzony w Bostonie w 1924 roku, czyli niemal rówieśnik Johna Coltrane'a, niesłusznie czasem postrzegany, posądzany o naśladowanie Charlie'ego Parkera bo przecież Sonny Steed był, był muzykiem wielkiego formatu. Był jednym z najbieglejszych, najbardziej perfekcyjnych saksofonistów bebopu. Zaczynał grając na alcie. Był synem nauczyciela muzyki. Początkowo grał na fortepianie, później na klarnecie, no i właśnie potem sięgnął po saksofon altowy pod wielkim wpływem Parkera. Potem przerzucił się na tenor, żeby trochę zdystansować się od stylu Berda. No i przez 30 lat występował na scenach całego świata, niekiedy z dosyć przypadkowymi muzykami, z przypadkowymi sekcjami, ale jego sola, jego sound zawsze się zawsze się wybijał. Rzemiosła jazzowego uczył się w big bandach lat czterdziestych, czyli u najlepszych, u Gillespiego, u Bilego Ecksteina, no a potem prowadził własne zespoły. Nagrywał z Badem Powellem, nagrywał z Johnem Lewisem, z Maxem Rouczem, z Artem Blakem, a potem prowadził własne grupy. W latach 60., tuż po tych nagraniach, których dziś posłuchamy, Sonny Steed koncertował nawet z Milesem Davisem, ale z powodu narkotyków Miles zerwał z nim dosyć natychmiastowo współ, natychmiast współpracę. Davis znany był z takich reakcji, wiemy to doskonale, no, chociażby z historii z Johnem Coltrane'em. Stit w związku z zarzutami posiadania narkotyków trafił nawet na krótki czas do, do więzienia. Kuracja odwykowa, no skąd my to znamy, mówiąc o latach 60. ubiegłego stulecia. Jedna na pewno z najciekawszych płyt tego Stita, powiedzielibyśmy już takiego dojrzałego, takiego kreatywnego, właśnie mającego, posiadającego swój w tym przypadku znakomity zespół z Hankiem Johnsonem przy fortepianie. Tu zwracam Państwa uwagę na tego, na tego pianistę, ale Lukas na kontrabasie i Ozzy Johnson na bębnach. Long Play Now, Long Play wytwórni Impulse, to z kolei 43. płyta długogrająca. Posłuchamy właśnie takiej wytłoczonej w 1963 roku. Pierwsze dwa tematy. Serfin, oryginalny utwór Soniego Stita, a potem Lestera Younga, Lester Lips In. Johny w nagraniach z 10 czerwca 1963 roku. Kwartet Stita z Hankiem Johnsonem przy fortepianie, alem Lucasem grającym na kontrabasie i Ozim Johnsonem na bębnach. Sony Stitt i dwa tematy Surfing, jego, jego oryginalny wkład tutaj w tę płytę i przed chwilą Lestera Younga Lester Lips In. Now, tak nazywa się ta płyta, wydana w 1963 roku nakładem Impulsu Już po tych y, słynnych y, pojedynkach Sony'ego Stitta z innymi saksofonistami, na przykład z Jeanem Amonsem, czy są Rolinsem. To było jeszcze w latach 50. -tych. No a dekada lat 60., a także, a także pierwsza połowa lat 70. to Sony Stitt jako już taki pełnokrwisty lider i jego kolejne płyty, które powstawały właśnie dla wytwórni Impulse, także Prestige, no i znakomity czas tego późnego Stitta, wytwórnia Muse i świetne płyty nagrane w pierwszej połowie lat 70., po które mam nadzieję, sięgniemy również, bo są, absolutnie na to zasługują. Stitt, który, który zmarł w 1982 roku, zmarł na zawał serca w Waszyngtonie, w Latach 60. rozchwytywany także jako, jako ten, który znakomicie sprawdzał się w różnych kameralnych składach, Stied warto też pamiętać, był jednym z pierwszych muzyków, eksperymentujących z elektrycznie wzmacnianym saksofonem, interesował się tymi nowinkami technicznymi. Jeszcze w latach 60. próby takie przeprowadzał już w 1966 roku. No a dziś słuchamy tej oryginalnej czarnej płyty wydanej w 1963 roku nakładem amerykańskiego impalsu. 43. pozycja w tym wspaniałym katalogu. No i jeszcze dwa tematy mam dziś dla Państwa. To będą teraz utwory, które otwierają stronę B longplaya. Dwa oryginalne tematy lidera. taci oraz Never She. We'll be Thank you. na saksofonie Sonny Steed. To jego dwa tematy touchy Never She z albumu Now, który powstał i ukazał się w roku 1963. Sonny Steed, saksofon tenorowy, przy fortepianie Hank Jones, legenda jazzowego fortepianu pochodzący z rodziny muzyków Ted Jones, Trembacz to jego brat, no i przede wszystkim Elvin Jones, którego słuchamy od wielu tygodni w kwartecie Johna Coltrane'a, tutaj Hank Jones, który swoją grą zdecydowanie wpływa na wszystko to, co dzieje się na tym albumie, Al Lucas na kontrabasie i Ozzy Johnson na perkusji. Sony Steed, o którym pamiętamy i tak jak wspomniałem, Postaram się, abyśmy posłuchali także tych jego płyt, nieco późniejszych tych nagranych m.in. z Barym Harrisem, z Bookerem Erwinem, także tych wydanych pod egidą wytwórni Muse. Za 9 minut wybije godzina dziewiętnasta. Jazzowy klub dwójki dobiega końca. Na finał proponuję, abyśmy powrócili do Coltrane'a, do, te, do tej płyty ikonicznej, tak chyba trzeba o niej mówić e, z tytułem 1962, bo wtedy ukazał się album zatytułowany po prostu Coltrane. Album, który y, y, Train zamyka swoim tematem dla Milesa Davisa, Miles Mode, czyli Coltrane, Tyner, Garrison i Jones dziś po raz ostatni, a za tydzień za tydzień posłuchamy tej jedynej niepowtarzalnej sesji, która przyszła tuż po tych nagraniach, których słuchamy dziś, sesji i spotkania Johna Coltrane'a z Duke'iem Ellingtonem. Bardzo dziękuję za dziś. Przemek Psikuta, do usłyszenia.